Witamy Was serdecznie w kolejnym poniedziałkowym shortcaście blogu konsolowiec.pl. Dzisiaj mamy 25 października roku pańskiego 2010 i jesteśmy w cholernie okrojonym składzie, bowiem jest okay. ze mną ma jedynie Mateusz. Hej, hej. Tomkowi zepsuł się komputer. O ile się nie mylę, on ma maka, który miał być... <grym> Który miał w teorii być niezawodny i coś mi tutaj nie pasuje. Filip znowu pojechał na jakąś imprezę dla przedszkolaków, natomiast WW stwierdził, że jego mama śpi i w związku z tym, że ma kartonowe ściany i nigdy nie słyszał o drzwiach, niestety nie może z nami nagrywać. Eee, tak, tak więc przejdź, przejdźmy do sedna. News pierwszy, czyli PSP gałtanieje. I dotyczy to, początkowo news dotyczył tylko Japonii i USA, teraz okazuje się, że dotyczy także Europy. No i, i co o tym sądzisz, Mateuszu? No nie wiem, jeszcze dodajmy, że z 249 dolarów ma być obniżona na 199, więc 50 dolarów obniżki. No ale no nie wiem, jaki jest tego sens. No wiadomo, jaki jest sens. To się sprzedaje makabrycznie, no to trzeba coś z tym zrobić. No ale nie wiem, może takie wietrzenie magazynów przed PSP2 albo nie wiem, jakieś próba nawiązania konkurencji z 3DS-em. To znaczy, też nie mam nie pojęcia. Nie, nie, mi się raczej wydaje, że to jest próba wyprzedania tego chłamu, który im zalega, bo gdyby faktycznie chcieli wietrzyć magazyny, to by też obniżyli cenę normalnego PSP, a nie tylko PSP Go. Także no, podejrzewam, że się już bardzo powoli przygotowują na, na dwójkę i to mnie cieszy. No Pewnie nam naprodukowali tego, a to leży w magazynach. Leży, leży. No bo się spodziewa opnąć. Spodziewali się nie wiadomo czego i tyle. Niestety i się srogo zawiedli, prawda Filip? No, nie ma go. Dobrze. E, Przejdźmy no. dalej, więc nasz wspaniały Ninja Theory. Ludzie odpowiedzialni między innymi za Heavenly Sword, którego niektórzy nienawidzą, inni je kochają. Oraz e, odpowiedzialni za kolejny Devil May Cry. E, za ostatnie Enslaved. Za ostatnie Enslaved, tak. Dokładnie, które się podobno za dobrze nie sprzedaje. Nie wiem o co chodzi, bo gdy miał kasę, tym kupił. Niemniej panowie poinformowali, że pracują nad nową grą. Co jest dziwne, bo Enslaved się sprzedało w 80 tysiącach egzemplarzy na obie platformy, więc nie wiem, kto im jeszcze daje pieniądze na tworzenie gier. Mój Boże, tylko 80? No. Ostatnio na szartkaście chyba mówiliśmy z Tomkiem o tym. 80 to masaka. To żal i to taki do, dosyć mocny. Ale w sumie podemku mi się gra podobała. Też, jakbym miał pieniądze, to bym kupił. Ale... No właśnie, mi też się podobała podemku, tak więc, y, lekkie zaskoczenie ze strony Ninja Theory i ciekawy jestem, co z tego wyjdzie. Czy, czy jakiś zupełnie nowy projekt, czy może, na co liczę po cichu, robią Heavenly Sort 2, bo jedenka bardzo mi się podobała. No, mogliby jakąś kontynuację zrobić, to na pewno by im jakiś. Y, Plus sprzedaży dla fanów jedynki. By no niewątpliwie, ja bym poleciał kupił na premierę. E, dobra, idąc dalej. No. Jutro, to jest we wtornik, e, tak. Amerykanie dostaną demo nowego Need for Speed'a. Tak. Ja, tak, ja w związku z tym jestem nie tyle zrozpaczony, bo na szczęście mam amerykańskie konto na swojej konsoli. Ale no, nie wiem dlaczego tyle, musimy taka, Tyle, że taka wiesz, czy? bo to trzeba mieć live'a, a nie wiem czy przypadkiem. Ale nie, nie, na PS3 też, także to. Ale, ale nie w środę jest aktualizacja? Amerykański jest we wtorki, jest dzień wcześniej. A, a to On to, to może jutro sprawdzę. Fakt. Także podejrzewam, że i ty i ja i spra sprawdzimy gierkę, jeżeli wy się zastanawiacie czy ściągać czy nie ściągać to po prostu powiem krótko ściągajcie, bo gra jest naprawdę świetna, a demo poza wyścigiem singlowym prawdopodobnie pozwoli nam też na ściganie się z kumplami, których mamy na liście. No i dostaniemy 500 punktów bounty, które następnie będziemy mogli wykorzystać w pełnej wersji gry. U -u -u. Wow. Su super bonus. Prostu... No nie wiem, ja, ja czekam z niecierpliwością, bo dosyć intrygujące były zwiastuny tej gry, no i po waszych wrażeniach z Gamescomu, nie wiem, ja jestem jak najbardziej na tak, ale no jutro zobaczymy. Znaczy, no ja też jestem na tak, dlatego zamiast zrobiłem preorder, tak? Boże że jakoś, nie wiem, ten, ten bonus w postaci 500 Bounty podejrzewałem, że nie zachęci zbyt wielu ludzi do zakupu, no ale jak wiemy, Jankozi są głupi i być może akurat... Ja jestem tylko do... ciekawy, jak te, te, te opcje społecznościowe, o co, o co tam chodzi, jak to będzie wyglądało. Prawdy w debie też ma chyba to być. jakiś. Tak, tak, tak. Będzie, będzie można tego autologa przetestować, ale znając to, co chłopaki z Criterion Games potrafią zrobić w kwestii takiej społecznościówki, która jest nawet łatwa w obsłudze, to nie mamy się o co martwić, bo w parada Parades działa to świetnie. No. No. I na koniec jeszcze malutka e, ciekawostka. Otóż do, do informacji publicznej w niej jakoś prze, przeciekło, ile kosztował pierwszy prototyp Kinecta i kosztował on 30 tysięcy dolarów. Przeszło to dokładnie przez New York Times. Tak. tak. 30 tysięcy dolarów. Więc nie wiem, to jest chyba nieduże jak na prototyp. Jak... To znaczy, nie wiem, wiesz, bo to, to opracowanie technologii a samo zrobienie prototypu to chyba są dwie różne rzeczy i tak naprawdę wyprodukowanie takiego jednego główna za 30 tysięcy dolarów to nie wiem co Microsoft tak naprawdę sobie myślał ale to bo... chyba 20 tysięcy dolarów poszło na hamburgery, a 10 na tego Nutala. No, pod podejrzewam, że to jest całkiem możliwe, bo wiemy jak technologia działa. Przynajmniej my, którzy byliśmy na Gamescomie i jakoś nie wiem, no, nie widzę sensu wydawania 30 tysięcy dolarów na zbudowanie czegoś takiego. No ale tam jeszcze doda dodają w, w tej notce, że, że Microsoft na pewno na każdej kopii sprzedanej Kinecta zarobi, więc, więc nie jest źle. Ty o Microsoft się nie martw, bo Microsoft zarobi na wszystkim, także to to akurat nie jest problem. No, w przeciwieństwie do Sony. O, no, tutaj bym się nie zgodził też, no ale dobra, mniejsza o większość, e, to jest tak w zasadzie koniec naszego bardzo shortcastu na dzisiaj. Tak. Prowadziłem ja, Piotr Mozelewski, dziękuję serdecznie, razem ze mną był w studiu... Mateusz Widuk. Tak jest i jako wasz wspaniały duet kończymy, papatki, trzymajcie się. Hej, hej.